Kiedy masz urodziny? Słuchaj i powtarzaj. O datę urodzin zapytamy następująco. Wann hast du geburtstag? Kiedy masz urodziny? Odpowiesz. Am mittwoch. W środę. Im november. W listopadzie. Im winter. Zimą.